Jakiś rok temu znalazłem się na granicy i był to pilot od odcinka podcastu 420, więc właśnie teraz znalazłem się ponownie na granicy zresztą w międzyczasie przez granicę przylatywałem wielokrotnie. Witam serdecznie w następnym odcinku właśnie podcastu 420 podcastu pierwszego z rejonu Republiki Czeskiej. Robert Kamaszyn prowadzący a przede mną właśnie zatrzymał się samochód ciężarowy zwany popularnie Tirem który na drzwiach ma napis 420 nie wiem, są 480 widziałem, 420 właśnie teraz się zatrzyma, czyli jakiś omen jest yy, odcinek trochę zaległy, trochę dziwny Trochę mało czeski, mało 420 owy o czym, o czym będzie odcinek? Bo tytuł raczej dużo nie powie. Chociaż nie, tytuł dużo mówi, jeżeli ktoś lubi bawić się słowami. Okazuje się, że tytuł to właśnie Wzgórza mają oczy. Ja powiem, że Wzgórza mają oczy i widzą. I właśnie będzie o tych wzgórzach. To był taki mały tribut dla podcastu kutafon.pl czy też hukafon, nie wiem, i zawsze tam mele. Pikachu i Dildo, chyba, w podobnych klimatach będzie, aczkolwiek nie prześmiewczy. Chociaż nie. Hukafon chyba nie jest podcastem prześmiewczym. Hukafon bardziej należy do podcastów, które, które są po prostu. I ten odcinek także będzie. Dlaczego, dlaczego właśnie? wzgórza mają oczy, miałem wytłumaczyć, ale najpierw musiałem sobie odpalić papierosa. Osoby, które są młodsze niż granica pełnioletności, czyli 18 lat w Polsce, są upraszane o niepalenie, ponieważ palenie jest przyczyną wielu ciężkich chorób, powoduje impotencję. To by wiele rzeczy w moim życiu tłumaczyło. Więc no właśnie, chciałem powiedzieć o tych wzgórzach, no to wzgórza, no więc y, wzgórza, wzgórza mają, od... zaraz jak następna Volvo jedzie, zobaczę jaki będzie miało znaczek, 420, 420. <laughs> dobre, dobre, dobre, bardzo się cieszę, tutaj obok mnie przechodzi pan strażnik, yy, celnik się znaczy, Tutaj celnicy. Jestem w przejściu granicznym z Czechami, polskich Czechami, w Kudowie Słone. To się nazywa, czyli znów jestem lewą nogą. Zaraz muszę się zastanowić, która jest lewa noga. Lewą nogą jestem w Rzeczpospolitej Polskiej, prawą nogą jestem w Czeskiej Republice. Pan strażnik Sika. No dobra, pomijajmy celnik, pomijajmy te rzeczy, a właśnie jak ktoś będzie przejeżdżał następnym razem z kontrabandą tutaj, to już prawdopodobnie od nowego roku będą tylko Czesi na granicy właśnie kudowa słone na Achot i, i wtedy wiadomo, że będą częściej sprawdzane samochody z blachami, które nie są czeskie. Z rejestracjami, znaczy się, z tablicami rejestracyjnymi, albo po czesku SPZK. I nie chodzi wca wcale o szkolne przysposobienie do zawodu. Jeżeli ktoś liczyłby na e, jakieś. Jakiś, jakieś bardziej e, fajerwerki w Fete z okazji tego, że tu już rok działalności podcastu 420, to się ostro przejedzie. Ponieważ ja potrafię nawet zapomnieć o swoich własnych urodzinach, co też zdarzyło mi się chyba dwa razy albo i trzy razy pod rząd. O imieninach też w ogóle nie pamiętam, ponieważ sam nie jestem przekonany, czy mam te imieniny w kwietniu, jak mi mówiono, czy w innym miesiącu. Bo to się tak jakoś się złożyło, że imieniny powinny być po urodzinach, a że ja jestem urodzony w sierpniu to powinienem mieć po sierpniu gdzieś tam imieniny, a mnie wybrano te imieniny w miesiącu kwietniu, ale do tego czasu nie wiem, czy to jest czwarty, siódmy, czternasty czy siedemnasty. od po prostu zęba wylatuje. No, trochę cicho się zrobiło, przede mną napis, kantor, winiety, duży czerwony budynek po straży granicznej, właśnie tutaj, na granicy. Dobra, jeszcze raz wrócę do tych wzgórz, które mają o czym? No więc, tak jak wspominałem, wzgórza mają oczy i widzą dlaczego, a ponieważ no, widzą, no bo widzą, bo mają oczy, odcinek będzie traktował o UFO i nie będę tutaj jak Mariusz, Mariusz, Martin Lechowicz miażdżył Pawlukiewicza, znaczy Martin miażdżył Pawlukiewicza ja nie mam zamiaru nikogo miażdżyć ale to będzie odnośnik właśnie do Cloda Moneta albo Monet zależy czy mówimy po francusku a oglądałem kilka odcinków Pascala w telewizji TVN także on mówił w ten sposób właśnie że potrzebował różne produkty, ja także kilka produktów zebrałem i będę z tego wadził niesamowity wywar krabowy, bo inaczej tego nie będzie można nazwać w jednym właśnie z komentarzy Claude Monet napisał, zapytał się, co sądzę, ponieważ ja jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o niezidentyfikowane obiekty latające. Znaczy, nie tyle sceptykiem, bo jeżeli coś leci i nie mogą tego zidentyfikować, więc jest to niezidentyfikowane. A z założenia już wtedy no, można powiedzieć, że to jest właśnie UFO z angielskiego ten skrót UFO. Więc, no cóż, no, nie jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o jakieś dziwne rzeczy, które latają, ale jestem sceptykiem odnośnie tego, że to co lata jest to pochodzenia pozaziemskiego. No, nie, nie, nie. Jeszcze muszę sprecyzować, bo tutaj mogłyby wchodzić jakieś meteory albo Wenus osławiona. Gazy błotne są pochodzenia ziemskiego. Że jest tam w to wmieszana obca inteligencja kiedyś była inteligencja pracująca, teraz jest obca inteligencja. Chodzi o inteligencję, która nie pochodzi z planety Ziemia, tudzież z naszego Układu Słonecznego, ponieważ no, to jest chyba założenie tego, że to jest alien obcy. Następny 420 pojechał. Dobra, więc tak. O cóż chodzi? Chodzi o rok 61. A w tym oto roku ja później to na początku przedstawię moimi ustami, bez żadnego czytania, przed, przedstawię całą historię Betty i Barnea Hillów, albo też Hill, czyli wzgórz z angielskiego. Właśnie dlatego oni mieli oczy i oni widzieli. Mało tego, mieli usta i tymi ustami mówili. A co mówili i jak do tego podejść? Ja jeszcze raz mówię, nie jestem naukowcem, jestem sceptykiem, więc ja myślę, wyposażyła mnie natura w mózg i mało tego, w, w ciągu 36 lat życia nauczyłem się w dużej mierze tym mózgiem posługiwać. I niektóre rzeczy, biorąc je na czystą logikę, są bzdurą po prostu, albo bynajmniej są naciągane. Mało tego, Mało tego, okazuje się, że publikacja, która, publikacje, które dotyczą przypadku właśnie państwa Hill, państwa Wzgórz, no nie są jednosłowne. Wyszła na początku jedna książka w roku 1966. Przepraszam, Kiełasa. W 1966 roku wyszła książka. Napisał ją pan Fuller. Książka nigdy nie została przetłumaczona na język polski. Oficjalnie. Nieoficjalnie. Została przetłumaczona bodajże w 2007 roku i zajmuje się tym pewien ufolog. I on po prostu, jeżeli będziecie chcieli, napiszcie do niego. Ja podam maila na końcu. Zapoznajcie się z książką Fullera I nie tylko, ponieważ ten ufolog... Tłumaczy dużo książek. Ja się przez przypadek kiedyś natknąłem na to wszystko. Wystarczy napisać e-maila i, i rzeczywiście otrzymacie bez żadnych opłat w załączniku plik i ten plik możecie sobie swobodnie czytać, zapoznać się z tym wszystkim, ponieważ dlaczego, o tym, o tym jeszcze będzie. Więc tak, moi drodzy, dlaczego porwanie państwa Hill, czyli według Claude który notabene robi świetną robotę, bo uwielbiam słuchać teorii chaosu i serdecznie Kloda, pozdrawiam. Dlaczego porwanie państwa Hillów kwalifikuje się jako bliskie spotkania czwartego rodzaju, czyli właśnie porwania, no bo było porwanie, to logiczne, dobra, w porządku, ale przeanalizujemy sobie bardzo luźno całe zdarzenie. Ja dopowiem kilka rzeczy. A jeszcze, jeżeli ktoś będzie chciał poszperać głębiej, no to materiałów bardzo dużo jest. Proponuję materiałów w innym niż język polski, najczęściej w języku angielskim, ponieważ tam są pełniejsze opisy. Nawet na Wikipedii bodajże coś jest, no ale było troszkę wydań w Polsce, tam bodajże 8, 8 bodajże jakichś publikacji. Nazwiska autorów podam jeszcze. Nie było tego z pierwszej ręki. Dobra, wstępie straszny. Następna 400, Nie, 40 jedzie teraz, a nie chcesz tak. No dobra, w porządku były 2 420, także może teraz jechać 440. Jakby nie było. Ale jedzie skanie jeszcze. A skanie nic nie ma z boku. No i skania sobie pojechała. Dobra, yy, w każdym bądź razie. A właśnie. To jest. To jest to. Dziękuję serdecznie Łukaszowi Ilaszewiczowi za wetknięcie mi moich błędów i który, jeden z tych błędów przed chwilą popełniłem. Kochani moi, nie mówi się w każdym bądź razie, mówi się w każdym razie albo bądź co bądź. Nie twórzmy potworków, tak jak ja, w każdym bądź razie, więc w każdym razie ewentualnie bądź co bądź, Zapraszam do przesłuchania. Przy słuchaniu proszę zaopatrzyć się w napoje gazowane albo niegazowane, alkoholowe bądź też niealkoholowe. Zawsze będzie jakiś plus. Jeżeli słuchanie się nie spodoba, to przynajmniej możecie się nawalić. Co? No dobra, zaczynamy. Ja na granicy nie będę stał, przecież nie będę opowiadał, bo kierowcy się na mnie dziwnie patrzą. Dość dziwnie. Macha do mnie jeden. Nie będę mu machał, bo akurat rękę w kieszeni trzymam od spodni. W każdym, jestem nieuprzejmy, tak, oczywiście. W, ka, w każdym razie zapraszam, zapraszam do posłuchania, zapraszam do zaopatrzenia się w napoje wyskokowe, yy, znaczy różne napoje, to nie chodzi o alkoholowe, wyskokowe, żeby ktoś po nich nie skakał. Zniechęcam do zażywania przy słuchaniu do palaczy, ponieważ z tego może wyjść coś dziwnego, a jeszcze później jakaś gazeta typu Rzeczpospolita Napiszę, że przeze mnie akurat ktoś zszedł z tego świata, a może ktoś powie z wielbicieli teorii spiskowych, że został wzięty przez UFO i go porwali i będzie chryja po prostu i pójdę siedzieć za UFO. -ki. I pamiętajcie, oni są, nie są zieleni. Zieloni. Nie są barwy zielonej, O, może w ten sposób. Są szarzy. Są szarzy. 420. Wzgórza mają oczy i widzą. 420 pierwszy polski podcast. jesteśmy już w domu, tak jak proponowałem wam. Zaopatrzyłem się w piwo. Zgubiłem właśnie zapalniczkę. Znaczy, gdzieś tutaj leży. Poszukam. Pies by trącał. No dobra. Mam. Także zgodnie z zaleceniami, o których mówiłem, z granicy, znaleźliśmy się teraz no ja w swoim domu, wy być może także w domach swoich jesteście no i przygotowałem szkło jakieś ze złotym napojem oczywiście, żeby zdenerować mojego imiennika z Wielkiej Brytanii z Kantern dziury więc jest to jak zwykle staropramen które on uwierbia piwką no i przede wszystkim chciałbym Was zreferować, o cóż chodziło z porwaniem Barneya i Betty Hill. Otóż cała historia miała miejsce w nocy z 19 na 20 września 1931 roku. Czyli, no ładny kawałek czasu temu, ale... Wszyscy, wszyscy ufolodzy, większość ufologów twierdzi, nie mogę powiedzieć, że wszyscy, bo wszystkich przecież nie znam, twierdzi większość tych ufologów, iż jest to pierwszy udokumentowany przypadek porwania człowieka, wzięcia tej abdukcji. Abdukcji, tak? W tej nocy z 19 na 20 września 1961 roku małżeństwo Betty i Barney Hill trzeba zauważyć, że było to małżeństwo mieszane, Betty była biała, a yy Barney był czarny. Znaczy był murzynem. W owych czasach jeszcze na osobę o takim kolorze skóry w Stanach Zjednoczonych mówiono, że to murzyni. Teraz trzeba by było powiedzieć, że byli to że był to afroamerykanin. Nie był to Polak, z całą pewnością. Wracali do domu po pobycie nad wodospadem Niagara, dość znany wodospad. I tak gdzieś w pół do jedenastej lokalnego czasu, wieczorem, Betty zauważyła na niebie bardzo jasną gwiazdę. Zobaczyła też, że gwiazda robi się coraz większa i coraz jaśniejsza a wcześniej w tym miejscu była przekonana, że takowej gwiazdy nie było. Zaintrygowana tym niezwykłym zjawiskiem powiedziała o tym swojemu mężowi, który zjechał na pobocze. Po obejrzeniu gwiazdy przez lornetkę stwierdził, że to pewnie jakiś satelita. Jednak ten tajemniczy obiekt nie dawał im spokoju i jeszcze kilka razy zatrzymywali się, aby dokładniej zbadać tą Gwiazdy. Barney próbował sobie wytłumaczyć pochodzenie tegoż obiektu. Jego zdaniem nie mogła być to gwiazda, ponieważ poruszała się nietypowo. I właśnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłby sztuczny satelita Ziemi. Więc po nietypowym locie stwierdził, że no satelita to na pewno nie będzie. Czyli wychodzi wszystko na to, że jest to albo śmigłowiec, albo też będzie jakiś samolot. I około godziny 23, czyli już jest pół godziny obserwacji, dotarli do góry Kanon. Bardzo zbliżona nazwa o jedną literkę N w środku ma więcej niż pewne aparaty fotograficzne. Barney potrafi, postanowił zatrzymać się na parkingu, które było podal, aby dokładniej przyjrzeć się jeszcze temu tajemniczemu światłu. Nurtowało go to i nie dawało mu spokoju. Dostrzegł, że światło zatoczyło jakby łuk i zaczęło podążać w ich stronę. Kiedy zbliżało się do nich, towarzysząca im podczas podróży suczka był to jamnik Skuliła się I zaczęła skomleć Chwilę spojrzeli na światło Przez lornetkę I po kierunku jego lotu Odczuli tak jakby byli obserwowani Jednak myśleli, że To po prostu jakiś samolot Tudzież właśnie śmigłowiec zabawi się W taki dość szczególny sposób z nimi Chcąc obiekt obserwować dalej Ruszyli wolno w dalszą drogę jednak góra kanon uniemożliwiła im obserwację. Gdy już minęli, zauważyli, że światło podąża teraz równolegle do nich. Czyli krótko mówiąc, oglądali się na bok i widzieli, jak światełko równo z nimi zasuwa, już bez żadnych łuków i tych innych derdymaw. Po dłuższej chwili wpatrywanie się w obiekt Betty odniosła wrażenie, że jest on bardzo duży i że wiruje. Gdy spojrzała przez ornetkę, zobaczyła dwa rzędy okien. Na jej kolejną prośbę, Barney jeszcze raz zatrzymał samochód, a Betty spostrzegła, że z obu stron obiektu wyłaniają się jakby czerwone podpórki. Barney zaczął zbliżać się w kierunku obiektu, a gdy był już całkiem blisko, nadal nie słyszał żadnego dźwięku, więc. Postanowił podejść jeszcze bliżej, no i w odległości około 15 metrów od tego obiektu, właśnie obiekt się zniżył, obniżył swój pułap. Bernie wziął ze sobą lornetkę i zaczął obserwować przez nią obiekt. Przy pomocy lornetki stwierdził, że właśnie w oknach, w tych dwóch rzędach okien, jest widoczna jedna postać, później druga postać i tak kilka, kilka tych postaci, które się wpatrywały właśnie przez okienka na Barneya, Barney się wpatrywał przez lornetkę na te postaci i krótko mówiąc, tak na siebie troszeczkę popatrzyli. Opis postaci jaki był, to jest dość istotne, więc były to osoby w szarych kombinezonach z wielkimi oczami. No, dzwonią córki? Zwonią, nie? No pewnie. Najbardziej, najbardziej popularna postać ufona, ufoka, UFOlutka, czyli typowy szarak. No cóż, cóż było dalej. Zobaczył to, wystraszył się, że będą chcieli go porwać. No i zaczął uciekać przez pole do swojego samochodu. Ruszyli. Przejechali kilka mil i rozległ się dźwięk w formie jakby budzika, takie pip, pip, pip. No i przez ten czas Betty patrzyła się w niebo i nie, tego obiektu nie dostrzegła. Po chwili znowu rozległ się podobny właśnie dźwięk, pip, pip, pip. No i samochód otoczyła jakby mgła. I oboje odpłynęli. Stracili świadomość. Za jakiś czas się obudzili. No, ja musiałem wziąć mykę, ponieważ gardło mi siada. Kiedy ocknęli się, siedzieli w samochodzie w dalszym ciągu i kiedy już byli w pełni władz fizycznych, stwierdzili, że są w pobliżu Ashland czyli jakieś 55 km od miejsca, w którym usłyszeli bipanie po raz pierwszy. Spostrzegli także, że ich zegarki stoją. Do domu dojechali prawie nad ranem. Po wypakowaniu bagaży postanowili dokładnie przemyśleć, co przytrafiło mi się po drodze od właśnie okolic Indiana Head do Ashland. Betty pamiętała jedynie znak drogowy pomiędzy Lincoln a North Woodstock i jakiś obiekt, który świecił, opadał przed nimi na drogę. Barney przypomniał sobie, że kiedy zobaczyli świecący obiekt, powiedział O nie! Nie znowu! Następnego dnia Barney postanowił, że nie będą nikomu mówić o tym zdarzeniu. Ale Betty, jak to kobieta, od razu zaczęła zasięgać języka a że do zasięgnięcia języka miała bardzo dobrą sposobność w osobie jej siostry, która z UFO spotkała się dużo wcześniej więc powiedziała to siostrze siostra stwierdziła, że pewien ufolog zdradził jej sekret iż samochód po spotkaniu z UFO może być napromieniowany a żeby wykryć to napromieniowanie należy przejechać po samochodzie kompasem. Nie wiem, jakiego rodzaju miało być to promieniowanie, ale prawdopodobnie jakieś magnetyczne, tak? No bo z takimi normalnymi promieniowaniami nie wiem, czy kompas sobie dałby radę. Jedno jest pewne. Świeciłby znakomicie. Dobrze, <śmiech> więc ja sobie teraz za, przepraszam, w gąbkę zajechałem patyczkiem dymiącym. No więc tak. Dajmy sobie spokój z promieniowaniem i świecącymi kompasami. Dziwne, że oni nie świecili. No ale krótko mówiąc Betty objechała samochód z kompasem, znaczy obeszła go mając kompas w ręce i nie stwierdziła nic. Natomiast na mas na bagażniku samochodu były ślady okrągłe. To, to tak wygląda. Kto z Was jeździ samochodem w rejonach nieznanych albo i znanych, no to na szybę sobie przykleja statyw na uchwyt. To właśnie uchwyt taki na GPS i tamtego GPS-a się montuje i takie właśnie ślady były z tyłu. Kiedy przyłożyła do nich, do tych śladów oczywiście, nie do GPS-ów, przyłożyła Betty do, do tych śladów kompas. Kompas oszalał. Zaczął się kręcić wokół własnej osi. Betty oczywiście pokazała to zjawisko Bernejowi, nikomu więcej. Cóż się dalej stało? Więc Betty pełna obaw zadzwoniła do bazy wojskowej. Baza mieściła się w miejscowości PiS. Yy, troszkę inaczej niż pokój się pisze, no ale w każdym razie podobnie się czytam. Yy, oraz w kilka jeszcze innych zdjęć. Barney nie był w ogóle chętny do rozmowy. Zawsze taki cichutki facet. Także Betty Betty rządziła, Betty dzwoniła, nabijała yy, rachunki. Nie wiem, co wtedy było jakiś jaki operator tam telefoniczny z telefonów stacjonarnych, czy to była odmiana ATT, -AT, czy jakieś bele, czy inne, że na pewno natłukła zdrowy rachunek. Baza wojskowa na początku olała zagadnienie i to, i to dość, dość mocno. Dopiero później zdecydowano się na przyjęcie raportu. No i z bazy wojskowej był człowiek, który w stopniu majora nazywał się McDonald's farmę miał i ja i jao zaproponował regresję hipnotyczną. No więc bardzo długo szukali dobrego hipnotyzera. W końcu znaleźli doktora Benjamina Simonsa. No i w ten sposób 4 stycznia 64 roku zostali poddani właśnie hipnozie. Żeby, a, żeby jeszcze nie być takim Marginalnym Chciałbym powiedzieć, że W międzyczasie śniły im się koszmary i Szczególnie Betty Właśnie te koszmary nie dawały jej spokoju Cóż podczas regresji hipnotycznej Wyszło na jaw A więc z regresji wyszło mniej więcej coś takiego Przejechali kawałek autostradą, Barney przyhamował i skręcił w wąską drogę. Po chwili zobaczyli przed sobą ludzi. Zaczęli oni zbliżać się do samochodu i podzielili się na dwie grupy. Ci ludzie, nie hinowie, bo hinowie ciężko mogliby się podzielić na dwie grupy. Dwie osoby, grupa po jednej osobie. No, dałoby się, Dobra. Barney nie mógł uruchomić silnika, ponieważ no się wystraszyli, Betty chciała uciec, ale owi ludzie otoczyli samochód z dwóch stron, czyli jedna grupa z jednej strony, druga grupa z drugiej strony, wybaczcie, ale naprawdę to jest temat dla mnie tak płytki, że muszę sobie troszkę, no, rozerwać w międzyczasie i dlatego takie głupie komentarze będę wstawiał. Jak wyglądali? Więc oczywiście szare kombinezony. Byli dużo niżsi niż ludzie I mieli te oczy wielkie Ponieważ wystraszyli ich A strach ma wielkie oczy Nagle Betty i Barney Stracili przytomność Obudzili się I byli prowadzeni Wtedy przez dwóch ludzi Jeden z nich zapytał po angielsku On się nazywa Bernie Betty nic nie odpowiedziała Prowadzący ich człowiek powiedział Nie bój się, nie masz powodu Żeby się bać Nie zamierzamy was skrzywdzić — Chcemy przeprowadzić tylko kilka testów. Kiedy je skończymy, odprowadzimy was z Barneyem do waszego samochodu. Będziecie wkrótce z powrotem w drodze do domu. Mogłaby też powiedzieć — nie bój się, przybywamy w pokoju. Mówił po angielsku, ale z jakimś obcym akcentem. Nic dziwnego, skoro był obcy, to musiał mówić z obcym akcentem. No przecież to zrozumiał. Wprowadzono ich do pojazdu, do pojazdu po pomoście. No tego pojazdu na czerwonych nóżkach z dwoma rzędami okien, a w okienkach siedziały inne szare istoty, które miały wielkie oczy. Betty wprowadzono do jakiegoś pomieszczenia, a Barneya do innego. Do pomieszczenia Betty weszło, weszło także kilku innych humanoidów. Zaczęto ją badać. Najpierw pobrano próbkę naskórka. Jak to wygląda? CSI, niech ktoś sobie obejrzy jakiś odcinek, to będziecie wiedzieć, jak to wygląda. Później poświęconej jej w oczy, to także zobaczycie w CSI. Zbadali także gardło, zęby oraz uszy, do których wkładano jakby wacik. I waciki także występują w CSI. Pobrano jej próbki włosów oraz paznokci. Później lekarz humanoid, mówiący po angielsku, też z obcym akcentem oczywiście prawdopodobnie, poinformował ją, że chcą mi zbadać układ nerwowy i że musi się położyć na stole. Badano ją urządzeniem przypominającym pęk igieł. Gdy przyłożono e, urządzenie do kolana, noga podskoczyła. To się nazywa odruch bezwarunkowy. Później włożono jej do brzucha bardzo długą igłę, czego się strasznie bała. Dowiedziała się, że jest to test na płodność. Taką igłę w, niektórych, w jednym z odcinków Archiwum Mix możecie sobie obejrzeć. A ja się zaciągnę. Dobra, <śmiech> igła w brzuchu, test na płodność. To mamy załatwione. Istoty później wyszły z. Pomieszczenia. został tylko właśnie lider tych tych, tych humanoidów, ufonów, ufoków obcych. A wszyscy obcy to fajni chłopcy przecież. Betty yy, chciała jakiegoś dowodu na spotkanie, które miało miejsce, które trwało nawet. No i wskazała na księgę leżącą opodal dowódca, Pozwolił jej do jej zajrzeć. Zobaczyła dziwne pismo, które cytuję. Litery miały ostre i bardzo cienkie linie. Chińskie znaczki też mogły być na przykład... Nie wiem. Możliwe. Dowódca dał jej książkę. Następnie zapytała go, skąd pochodzą. Dowódca zapytał się, czy cokolwiek wie o Wszechświecie. Powiedziała mu to, co wiedziała. Czyli na pewno niedużo. Humanoid poszedł do ściany, wyciągnął trójwymiarową mapę przedstawiającą Wszechświat, były na niej gwiazdy i łączące jej różnorakie linie. Zapytała go, co one oznaczają. Powiedział, że grube linie to szlaki handlowe, cienkie to miejsca, gdzie latają sporadycznie, a przerywane to są trasy wypraw badawczych. Zapytał ją, czy wie, gdzie się znajduje na tej mapie. Odpowiedziała, że nie. I dowódca zrezygnował z pokazania jej miejsca, skąd przybywają. Nagle do pomieszczenia weszło kilka innych osób i zaczęli mówić, że Barneyowi wychodzą zęby. Betty oczywiście wytłumaczyła im, że kiedy ludzie się starzeją, to tracą zęby i wtedy ma się ten zestaw, tą szufladkę sztucznych zębów. Zaczęli się Betty pytać, ten dowódca, cóż to to starzenie oznacza, jak, jak to jest, jak, jak to wygląda pojęcie czasu zaczęła im wyłuszczać. Odnośnie właśnie wieku ludzi była rozmowa na temat jedzenia, warzyw i takich różnych, bardzo ciekawych dla kosmitów informacji. A w końcu to wyprawa badawcza prawdopodobnie bywa. Istoty wraz z dowódcą zadecydowały, że zabiorą jej książkę. Niedobre ufuki. A kiedy wszystkie, yy, wszystkie te wydarzenia Zostaną im wymazane z pamięci. Pomostem odprowadzone ich do UFO i zaprowadzono pod samochód. Spojrzeli jeszcze raz na odlatujący pojazd i wsiedli do samochodu. Mała notka na koniec 25 lutego 1969 roku w wieku 46 lat zmarł na wylew krwi do mózgu Barney Hill. A po jego śmierci Betty była świadkiem wielu dziwnych zdarzeń była także nękana przez agentów tajnych służb rządowych. Teraz malutki cytat, który z reguły się pojawia, żeby bardziej uwiarygodnić. Cytuję. Porwanie Barneya i Betty Hillów jest jednym z najbardziej znanych przypadków w ufologii. Założę się, że wielu z Was o tym nie słyszał. Wiele osób uznało go za nie dość, że wiarygodny, to świadków za także godnych w zaufania, więc należy wierzyć w ich opowieści, z których większość pochodziła z czasów seansu hipnotycznego. Dobra, wiecie co? Zasło mi w gardle, napiję się piwa. Twoje zdrowie, Robert, Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie wszystkich Robertów, gdzie się pijemy. <śmiech> w każdym bądź razie... W każdym razie, przepraszam, znowu te bądź mi wyskoczyło. W każdym razie teraz e, przejdę do tego, co potrafię najlepiej. Czyli będę się czepiał. Normą jest, że jeżeli coś takiego ciekawego się zdarzy, w końcu jakby nie było. The first abdu ab ab abduction ever pierwsze, w ogóle, porwanie, wzięcie wzięcie, wzięcie, bardziej mi się podoba słowo wzięcie e, człowieka przez kosmitę, no to będzie dobrze opisane, udokumentowane. No i oczywiście tak i tutaj jest. W Polsce możemy się spotkać z wieloma publikacjami, z wieloma książkami na ten temat, a przede wszystkim chodzi o Polaków, czyli Panią Wieczorkowską, Pana Andrzeja Olszewskiego, Jerzy Domański, a z, z takich bardziej chyba znanych wszystkich specjalistów o to o, to, o to, o tajemniczych rzeczy, to oczywiście Arnold Mostowicz, którego książki bardzo swego czasu pożerałem, rzekłbym. A no, Lucjan... Lucian Znicz, który stworzył pięcioksiąg bodajże goście z Kosmosu, ze znakiem zapytania. Ta seria była. Także, także coś, tam, coś tam pisał z tego, co pamiętam, w którejś z części. Wszystkie te osoby, a za granicą był to Jacques Vallée, pan P. H. Edwards, pan D. G. Traub, Torp, przepraszam, Ian Ritpaf, i inni i inni pisali także o tych rzeczach, ale powiem wam ciekawą rzecz: żaden ten Holly, Edwards, Trope, Mustowicz, Wieczorkowska, Domański, kto tam był jeszcze, Olszewski Reedpuff niech będzie jeszcze ten Ian, nie pisali tego z pierwszej ręki. Wyszła tylko jedna książka. Która dotyczyła właśnie porwania e, Hillów, wzięcia Hillów, i tą książkę napisał John Fuller. I ta książka nie była w ogóle w Polsce przekładana na nasz język. Czyli w większości e, przypadków, ba, powiem inaczej, w Stanach też był problem, ponieważ książka została wydana w 1966 roku i była w bardzo niskim nakładzie. To jest taki bardzo fajny, biały kruczek. Reszta osób to jest po prostu tych pisarzy. To jest zżyna totalna, czyli tradycyjna metoda typu kopiuj w klej. I no jakby nie było, mogą wyniknąć z tego przekłamania. W ten sposób będzie lepiej. Książka Filera jest dość zawiłą książką. Ja powiem, gdzie tą książkę zdobyć jeszcze, właśnie. Yy, i, to, I to legalnie, całkowicie legalnie. Od tłumacza. Ja mówiłem, że nie była wydana. Oficjalnie nie była. Nie? Na papierze nigdy nie była w Polsce wydana, ale jest pan, który, który akurat zajął się tym i zresztą nie, nie, nie tylko tą książką. Bardzo miły pan odpisuje na maile. Polecam. To no, pod koniec. Yy, Grupy tych mm, pisarzy o wzięciu hilów można podzielić na dwie grupy, czyli po prostu takich zajobów, geeków typowo ufowych i tam oczywiście wszyscy, wszyscy, domu no, się być ufo, im tam się nie przetłumaczy yy, oraz yy, druga grupa to są osoby, które są kompletnymi kretynami a zdarzały się takie, które pisały po prostu była, z, jak mówiłem metodokopii w klej, gdzieś tam przeczytał podjarał się historią, nie zaczął badać bo jak mówiłem badanie badanie jest bardzo ważne analiza i badanie to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, chyba najważniejsza w tym wszystkim a nie podchodzenie do tego wszystkiego bezkrytycznie i właśnie w bezkrytyczny sposób można takie bzdury jak przed chwilą przeczytałem opisywać. No i tak, dobra, w porządku. Odnośnie dowodów, które mają ufolodzy, to są twarde dowody. No i pierwszym z tych dowodów to jest, ja tego nie mówiłem, ale to należy do tych dowodów. Tym dowodem jest zjawisko, że wrócili jakieś dwie i pół godziny później niż mieli wrócić. No i teraz powiedzcie mi, jaki to jest dowód na to, że zostali porwani przez UFO. Dowód jest to żaden, ponieważ jakby człowiek tak się uparł i to, jak jechali, się zatrzymywali, znów jechali, znów się zatrzymywali, wyszli, bardziej wyszedł, obserwował przez ornetkę, tam gdzie był 15 metrów od obiektu. Jakbyśmy to do siebie tak pododawali, to może by wyszło właśnie te 2,5 godzinki. No to jest troszkę, troszkę takie naciągane. Yy... Kto był świadkiem ich powrotu właśnie późniejszego? Byli to sublokatorzy, którzy mieszkali zaraz obok hillów, z którymi nikt nie przeprowadził wywiadu, nikt ich nie przesłuchał. No więc dowód? Żaden dowód. Krótko mówiąc, lipa. Dobra. I z jednym z dowodów jest także to, że Berlin przedstawiał swoje zabłócone buty oraz zerwany pasek od lornetki pod jak uciekał po prostu, to zerwał pasek Lornetkin. No i czego to jest dowód? No niczego. No ale ktoś by powiedział, dobra, dobra, dobra, Robert, poczekaj, poczekaj, ale no przecież były te przysawki, ślady po przysawkach na bagażniku. Przecież to było badanie, no tym, kompasem, nieświecącym akurat. No przecież to jest dowód jak sam skurczybyk. I powiem w ten sposób. Miły kolego, Miła koleżanko. Lipa. Po raz kolejny. Ponieważ nikt nie widział z wyjątkiem Betty i jak wskazówka kompasu tańczyła makarenę. Nie zostało to utrwalone na zdjęciach ani na żadnym filmie. Co? No, lipa. Lipa. Znajdźmy jakiś może dobry dowód. Z powodu nieistnienia dowodów. Z powodu dowodów nie może być. Z powodu nieistnienia dowodów bezpośrednich i niskiej wartości, a wręcz bym rzekł, żadnej wartości dowodów pośrednich, czyli krótko mówiąc, spóźniony powrót do domu, lornetka, buty, czy też właśnie ślady, ślady okrągłe przessawki na bagażniku. Przypuszczam, w tym momencie stawiam hipotezę, że no ja uwierzyłem w to, że coś takiego się stało i teraz ktoś to mógł zrobić. Mamy tylko dwa wyjścia. Że albo zrobili to kosmici, albo zrobili to ludzie. Więc tak. Pierwszy wariant kosmiczny, który od właśnie 1966 roku, jest od pierwszej publikacji. Jest lansowany w literaturze ufologicznej i wielokrotnie właśnie powtarzany, cytowany, że w końcu stał się rzeczą kultową, tak jak film, film Race. No to niestety na to zbytnio dowodu nie ma. No ale ja chcę się, chcę się dowiedzieć, kto to zrobił i twierdzą, że Hillowie nie kłamali. No i Któż mógł to zrobić? No ludzie. Czyli kto? Armia? Służby specjalne? Agencje jakieś? Jest to możliwe. Już bardziej możliwe niż kosmici. Bo na kosmitów nie ma żadnego dowodu, a tu przynajmniej może coś być. Bo wiemy, że no, o ile kosmici mogą nie istnieć, to ludzie jednak istnieją. Jestem na to dowodem. Moi drodzy, więc tak. Dziwi mnie tutaj głupota i niekonsekwencja w tym przypadku. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Postaram się zmienić pozycję. Teraz będę na klęczkę. Więc tak, pierwszy, pierwszy punkt za minusowy, oczywiście ujemny, za niekonsekwencje. Czytamy, że hilowie nie chcą nikomu o tym mówić i prawie zaraz Betty kontaktuje się z bazą sił powietrznych w Pies. no oczywiście tam ją, jak mówiłem, była na początku całkiem zlewka później, później ten raport został spisany no i teraz jeszcze w niektórych źródłach czytamy, że w połowie 61 roku druga połowa tego roku czyli, czyli po, po spotkaniu Hilów odwiedzali m.in. badacz UFO, Walter Webb, wspomniany major McDonald, który zasugerował regresję hipnotyczną, oraz panowie, którzy legitymowali się, przedstawiani jako Hochman i Jackson. No i ci ostatni właśnie byli z dupy. No bo krótko mówiąc, tacy ludzie nie istnieli. Od razu się przypomina co men in black, tak, faceci w czerni, i być może były to jakieś osoby, które były były skądś, krótko mówiąc. Zakładamy oczywiście, że wszystko jest prawdą. Cóż, cóż teraz możemy wywnioskować, że ci ludzie ich odwiedzali, właśnie tych, tych dwóch, pan, pan Hochman i Jackson, syn Jacka, krótko mówiąc. Okazuje się, że Mogłoby tu chodzić, dalej spekuluję, że to dalej prawda jest, mieszam trochę, yy, mogło tu chodzić o ukrycie wojskowego eksperymentu na ludziach. No i teraz, <śmiech> dlaczego? Pomyślcie. Yy, Betty Hill interesowała się, miała styczność z informacjami UFO, zapewne wcześniej. Dlaczego o tym mówię, że zapewne? Ponieważ jej siostra, a było to w 1953 roku, właśnie obserwowała UFO i ta siostra zasugerowała badanie Promieniowania za pomocą yy, kompasu. Czyli już jest informacja, że no była, było zainteresowanie obiektami nieznanego pochodzenia, typowym UFO, czy też po polsku NOLEM, krótko mówiąc, niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. No i w, tutaj możemy sobie. Yy, jeszcze się dowiedzieć z informacji. Bernie stwierdził, że rozmawiali dość często o UFO, a przynajmniej od 1957 roku. W 1957 roku po raz pierwszy został wystrzelony sztuczny satelita Ziemi i nazywał się Sputnik. Był wystrzelony ze Związku Radzieckiego, z terenu Związku Radzieckiego. Termin UFO obcy im nie był. Mało tego, yy, część tych rzeczy, które zostały wyznane w czasie regresji hipnotycznej, yy, przypominają dosłownie film, który był, jejku, z 51 albo 53 roku, już teraz nie pamiętam, ale to była prawdopodobnie produkcja niesamowita amerykańska: Invaders from Mars. I tam niektóre rzeczy są bardzo, bardzo podobne do tego, co ja przedstawiałem. Dobra. Z drugiej strony. Chilowie byli poddani, to jest taka hipoteza, działaniu narkotyków. I najprawdopodobniej było to osławione w owych czasach i stosowane w wielu różnych testach, badaniach LSD. Czyli, krótko mówiąc, byli skwaszeni i na tym kwasie mogli mieć zaburzoną percepcję. Narkotyki mogły być im podane już dużo wcześniej i wtedy dziwne odczucia, czyli mgła wokół tego, jakieś dziwne postaci, mgła wokół samochodu, dziwne postaci, dziwnie wyglądające. Właśnie ta percepcja mogła zostać zaburzona przez kwas, przez LSD i tak to mogło wyglądać. Czyli dalej to wszystko może świadczyć za tym, iż był to eksperyment robiony przez ludzi. Ktoś mógłby powiedzieć, że przeginam Pałę, I to na całej linii. Nie moi drodzy, bo tak jak teorie spiskowe głoszą o wielu innych rzeczach, ja zatrzymam się na konkretach. A konkretem jest program CIA, czyli Centralnej Agencji Wywiadowczej Amerykańskiej, która była zamieszana w różne rzeczy. Już nie mówię o przemycie broni, o narkotykach w Wietnamie, ale chodzi o program MK Ultra. MK Myślnik Ultra. I tam właśnie badane było zachowanie człowieka, behawiorystyka, krótko mówiąc, po zażyciu narkotyków. Narkotyki, a szczególnie LSD, w MK Ultra od, odgrywały naprawdę jedną z czołowych Ról. Więc tutaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście byli zjarani, czy znaczy zjarani, no, skwaszeni byli i, i, krótko mówiąc, właśnie wizje takowe mogli mieć. Yy, jako taką informację uzupełniającą, yy, proponowałbym jeszcze. Książkę. Ja tu gdzieś miałem ją wyszczególnioną. Niemcy ją napisali. Nie mam nazwiska akurat. Chodzi o tłumaczenie. W Polsce się ukazała bardzo dawno temu. Mroczna strona nauki. I tam właśnie jest napisane: ja cytuję, że osoby będące pod wpływem narkotyków mogą postrzegać widziane postacie i rzeczywistość zupełnie inaczej. I wspomnienia mogą być całkowicie inne od tego, co widzieli w przeszłości. Yy, co, co, co widzieli w rzeczywistości, przepraszam. Yy, więc w rzeczywistości mogła być to robota ludzi, czy też armii amerykańskiej, bo to wiadomo, że armia amerykańska, ja cytuję cały czas, to to nie są ludzie. I później właśnie na, bazując na, na takich badaniach, mogli im dziurę we zrobić. Dobra, ale przecież była rozmowa, prawda? Była e, rozmowa lidera tego ufonauty z Betty. No to zajmijmy się może tą pasmą. Może tam znajdziemy coś sensownego. Zajmiemy się teraz bardzo takim wąskim aspektem, czyli pobyt, czasem pobytu na statku kosmicznym. No więc tak, Betty, Betty chciała tam sobie pochodzić, posprawdzać to wszystko. To wyszło w regresji. a ja o tym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Przepraszam. Cytuję wypowiedź lidera, tego wodza ufonautów. Mówi do niej w ten sposób. Im dłużej tu będziesz się wałęsać, tym dłużej będziesz wracać. Możesz iść dalej. Zrobimy to tam z tobą i powrócisz do swojego samochodu. Nie mamy również zbyt dużo czasu. No i teraz a propos tego, du dużo czasu. Yy, w konkluzjach, o czym też zapomniałem powiedzieć, na podstawie mapy sporządzonej w czasie regresji hipnotycznej przez Betty Hill, jedna z astronomek doszła do wniosku, iż ci oto obcy przybyli do nas z gwiazdozbioru Zeta Reticuli. No i teraz yy, mała część wiedzy astronomicznej. Moi drodzy, Zeta Kuli znajduje się według Wikipedii w odległości 39... Jeszcze sprawcy, mam tutaj Wikipedię otwartą. Polskiej akurat nie ma, ale jest na angielskiej. 39,5 roku świetlnego od, od naszej planety. Dobra. Klient, w domyśle lider załogi obcych, stwierdza, że no po prostu nie mają czasu. 40 lat lecąc e, z prędkością praktycznie równą prędkości światła w jedną i w drugą stronę, z kuli na ziemię i facet mówi, czyli łącznie 80 lat, e, facet mówi, że nie ma czasu. Pół godziny go nie zbawi. Nie? No, chyba że podróżowali oczywiście z prędkością nadświetlną, tudzież absurdalną, no i wtedy rzeczywiście mogli się bać, że nie wrócą do domu na podwieczorek. Głupota, jak jasna cholera. Teraz tak. O ile była to rzeczywiście prędkość niesamowita, że jakbym właśnie absurdalna, z tary Tiguli na ziemi i z powrotem, no to krótko mówiąc, właśnie. Ta wysoko zaawansowana cywilizacja wysłała na badanie Ziemi przygłupów. No bo jak można inaczej stwierdzić, analizując wypowiedź faceta, że zrobią z nimi to, co mają zrobić, przeprowadzą badania z hilami i odprowadzą ich do samochodu. A skąd do diabła jasnego wiedział, że to jest samochód? Przecież jest to nazwa własna nadana przez nas, Ziemian. Z angielskiego samochód, nawet nie brzmi po polsku samochód, tylko car. No i, i on to wiedział. No w porządku. Ale nie wiedział, co to jest wiek, warzywa, starzenie się i takie inne rzeczy, upływ czasu. Doktor Simons podczas regresji hipnotycznej zwrócił uwagę właśnie na to. Zapytał się Betty, dlaczego, jak myśli, dlaczego on wiedział, że to jest samochód? No ona powiedziała, że na pewno oni nas obserwowali. No to wiedzą przecież, nie? No to jeżeli nas obserwują, to wiedzą, że my się starzejemy. A może oni tylko samochody obserwowali? Może, nie wiem, no tutaj na na terenie przegranicznym w rejonie właśnie Dolnego Śląska po stronie polskiej jest sporo warsztatów, które zajmują się ściąganiem aut z zachodu, remontowaniem ich i sprzedawaniem. W Jędzysza się przekrecają liczniki i takie inne rzeczy. No w każdym bądź razie okazuje się, w każdym razie, przepraszam, w każdym razie okazuje się, że no, no co? No oni tylko samochodami się no w porządku, okej. Okay, no, akurat trafili chilowie na kosmitów z zacięciem typowo samochodowym. E, przejdźmy dalej. Regresja hipnotyczna, Z jakiej? dzięki której wyciągnięto te wszystkie informacje. Moi drodzy, regresja hipnotyczna jest to bardzo ślizga dziedzina nauki, o ile można to dziedziną nauki nazwać ponieważ no co, no tutaj się dowiadujemy, że wszystko to co było zamazane, ja się zaciągnę, wszystko co było zamazane i wymazane z pamięci wyszło idealnie. Było wiadomo już, co, co robili, jak postępowali, w jaki sposób występowały badania na małżeństwie, na małżeństwie państwa Hill. No i teraz, cóż, cóż dalej. Załóżmy, że miał miejsce wypadek. Na przejściu dla pieszych została potrącona kobieta prowadząca wózek z dzieckiem. Uderzył w ten wózek samochód. Obok stało kilka osób i każda osoba inaczej zeznaje policjantowi, jak doszło do wypadku i jak wyglądał przede wszystkim samochód. I jedna będzie mówiła, że był to sedan Następna, że no tak, sedan to był w kolorze na przykład buraczkowym. Następna powie, że on był akurat jakoś taki wiśniowy ten kolor, a jeszcze inna po prostu powie, że to prawdopodobnie był samochód jakiś wyścigowy w kształcie właśnie takich, w takim kształcie opływowym. No i krótko mówiąc, dlaczego wtedy w takim przypadku nie odwołują się specjaliści do regresji hipnotycznej i nie pytają w stanie hipnozy, świadków, jak doszło do tego wypadku, a co najważniejsze, jakie były cholera numery rejestracyjne auta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ cholera jest to niemiarodajne, w czasie regresji hipnotycznej bardzo łatwo zasugerować pewne informacje. I te informacje będą się po prostu w tej regresji ukazywać. Eee, sny bardzo dziwne, które miała Betty Hill są dziwnie zbliżone do wiadomości, które podała w czasie regresji hipnotycznej. Czyli krótko mówiąc zostały ugruntowane. No i co? Kosmici nam odpadli i to z kilku punktów. No, chyba, że byli to naprawdę idioci, no to się wtedy zgodzę. No i chyba, że jak my zaczniemy z nimi walczyć, to będzie straszne. Taka technologia półgłówków przysyłają. E, jeżeli był to rząd, no to ktoś po prostu zrobił sobie niezłe jaja. No, mówiłem, małżeństwo mieszane. Bardzo dobra para na badanie takich rzeczy. I krótko mówiąc. Nie wygląda to dobrze. Rozebraliśmy na drobne części z, pewnoma, z kilkoma wyrywkami yy, wzięcie hilów. Dalej myślicie, że to jest takie fajne i proste. Ja powiem nie. Według mnie jest to kretyństwo. Pierwszej wody kretyństwo. Nie sposób, nie sposób po prostu będąc myślącym człowiekiem wyciągać takich wniosków, jakie zostały wyciągnięte przez hurra UFO entuzjastów. No ale została przecież jeszcze mapa narysowana przez Betty Hill w czasie regresji. No i teraz tak. Pomijając linie grube, cienkie, przerywane, pani astronom. Ona się nazywała Marjorie Fish, czyli pani ryba. Stwierdziła, że jest to Zeta Reticuli. Kim była Marjorie Fish? A więc astronomem, amatorem. No to teraz pomyślmy. Ja na przykład lubię oglądać doktora Hausa. I oglądam te przypadki i na przykład stwierdzam, że czytam dużo książek, załóżmy, bo nie czytam stricte medycznych, czy też nie prenumeruję czasopisma Lancet, ale jeżeli bym tego właśnie Lanceta prenumerował i czytał to wszystko i orientował się znakomicie teoretycznie i i ogólnie bym był hiper-super obryty, to jeżeli któreś z Was, Wasze dziecko, Wasz bliski krewny zachorowałby, miał coś tam w środku, co by było wyciąć, trzeba, no to gdzie byście poszli? Do mnie? Czy do chirurga? No właśnie. Pani Marjorie Fish stwierdziła, Pani Ryba stwierdziła, że jest to z i stamtąd właśnie przybyli. Jaki sposób ona to zrobiła? A połączyła koraliki za pomocą nitek i zrobiła trójwymiarową jakby mapę. Wszystko jest z dwuwymiarowego rysunku Betty Hill, gdzie było bodajże 25 punktów. Pani Marjorie zrobiła to, pani Ryba zrobiła to w sposób przestrzenny i właśnie za pomocą obracania tej mapy trójwymiarowej doszło do wniosku, że jest to właśnie zeta reticuli. Fajnie, fajnie, elegancko, tylko, że kiedy poproszono o konsultację pana Karla Sagana, no to już był naprawdę astronom, taką szkołą astronomiczną, krótko mówiąc, zajmował się astronomią, był, był, był astronomem prawdziwym, Stwierdził, że układ Zeta nie wykazuje znaczących podobieństw do gwiezdnej mapy sporządzonej przez Betty Hill. No, no to co? Powiem teraz jeszcze o jednej rzeczy, która będzie Wam raczej potrzebna, abyście sobie wyrobili także zdanie na ten temat. Książka Fulera, książka w ogóle miała, na, miała tytuł Przerwana Podróż, Interpret journey". journey, no to jakoś tak było Przerwana Podróż, Karimowicie, i tłumaczę dosłownie na język polski. Książka Fulera nie została wydana w Polsce, ale jest osoba, która zajmuje się tłumaczeniem i to od kilku ładnych lat. Jest to pan Adam Chrzanowski. I możecie napisać na e-maila do Pana Adama. Możecie się podzielić jakimiś informacjami i dostaniecie w załączniku właśnie od Pana Adama. Książkę. Możecie właśnie poprosić o książkę Fullera, przerwaną podróż. Poczytajcie sobie w ogóle w internecie o Panu Adamie Chrzanowskim, dowiecie się kilku ciekawych rzeczy. Adres e-mail. Pana Adama. Jest to Adam. Wszystko pisane razem oczywiście. Adam. 88 8 jako cyfra. Chrzanowski. Chrzanowski. Czyli CHRZ Nowski I na końcu małpa. WP.pl. Czyli okazuje się, że jeszcze są osoby tak samo jak ja korzystające z, ze skrzynki pocztowej na wirtualnej Polsce. Niech jej ziemia lekko będzie. Ja Was zapraszam jeszcze raz na granicę. Tam będą konkluzje Zakończenie. Skoro się zaczęło na granicy, to i na granicy trzeba skończyć. Aczkolwiek od tamtego czasu minęło 70, 80 kilka godzin, bo wtedy byłem dość wcześnie, teraz już jest noc. Ale stoję w tym samym miejscu, moim ulubionym z samochodów ciężarowych z napisem bocznym. 420 jak na razie nie widzę. A dość ich było w tym odcinku. Podsumowanie: bo miało być podsumowanie, więc teraz już możemy odłożyć różne napoje, gazowane, niegazowane. I co z tego można wywnioskować? Z tego co powiedziałem. No przede wszystkim, że nie tylko tropiciele teorii spiskowych znajdują jakieś zafałszowania, przekręcenia, czy też ja nie wiem jak to określić, w każdym razie niespójności, nieścisłości, o, dobre określenie, dobre, yy, w, na stronach rządowych, ze strony rządu, yy, organizacji firm, no, tych podmiotów, które zajmują się notabene właśnie tymi spiskami, ale w drugą stronę to także działa. Więc y, zwykły człowiek może znaleźć nieścisłości w teoriach spisu y, Jeszcze raz y, zaznaczam, że nie mówię o tym, że coś takiego jak właśnie te spiski, takie rzeczy nie istnieją, ale wiele rzeczy należy prześwietlić. Tutaj zajmują się państwom, Państwem Hill. Nie wiem, jeżeli ktoś próbował wnikać w różne tematy, mógłby się zająć także tematyką Roswell. To już jest skobyła. To, to jest znowu podane w źródłach zdarzenie, które jest najbardziej bardziej dobrze udokumentowane. No i oczywiście prawda jest inna. Czy znaczy prawda. Rzeczywistość. No jaka prawda jest? To może coś spadło, może to nie spadło. Zastanawiające jest to właśnie, że dalej to jest wodą na młyn dla tropicieli spisków, dla wielbicieli teorii spiskowych. I tak jak Claude Monet powiedział w swoim ostatnim odcinku o UFO, druga część wprowadzenia, tym właśnie ignorantom zostaje, mogą się śmiać, zostaje śmiech. Więc, no cóż, zawsze możemy się pośmiać. Małe zakłócacze jadą. A w większości przypadków jest właśnie tak, jak było przed chwilą. Dużo hałasu, nic. Ale za to książki się dobrze sprzedają. Jest opinia, że niektórzy ufolodzy nie zarabiają na tym. Zresztą Klotmonet właśnie prowadził wywiad z jednym z panów ufologów z Wrocławia, bodajże był ten pan, który mówił, że no na tej swojej. Pracy, hobby, powołaniu, niepotrzebne skreślić, nie zarabia. Nie zarabia. On tam w razie czego jakieś takie odczyty, takie inne rzeczy publikować nie publikuje. Moi drodzy, ale są inne nazwiska, które koszą kasę. Po prostu robią to za innych ufologów. Ja wiem, że w tym momencie może ktoś powiedzieć, że wrzucam to do jednego wora, ale no, no cholera tak według mnie po prostu jest. Ja, jeżeli chodzi o spiski, a właśnie to jeszcze miałem powiedzieć, że sprawą na przykład World Trade Center, no to nie do końca jest, tak jak mówi rząd myślę, wiele rzeczy jest zastanawiających, ale wiele rzeczy może być także zmanipulowanych i musimy troszeczkę poczekać, żeby, troszeczkę, z reguły to jest od 50 Rat wzwyż. Także musimy poczekać pewien okres czasu, żeby pewne dokumenty wypłynęły, zostały odtajnione. Dopiero z tego można coś wywnioskować. Tak jak każdy dochodzeniowiec powie, śledczy: przede wszystkim dowody. Przede wszystkim dowody, zbierać dowody i, i analizować. Mało tego, po analizie wystarczy tylko i wyłącznie albo aż wyciągnąć wnioski. I te wnioski mogą być właśnie zależne od interpretacji. o, Jedzie następne auto. A ja, z racji tego, że zrobiło się chłodno, będę Zmykał w pielesze domowe. Miło by się. A ten akurat miał dwie lawety kredy. Yy, miło było się z Wami spotkać tutaj na granicy. Rok po rozpoczęciu działalności w miernej jakości podcastu 420. Yy, cóż, yy, następny odcinek będzie. Jakiś taki luźny, yy, związany z Czechami, a później już za jakiś czas, nie wiem, to raczej w grudniu będzie, po południu będzie 420 odnośnie właśnie samolotów myśliwskich z II wojny światowej, bitwy o Anglię i różnych takich bardzo ciekawych nocnych bombardowań. Różne rzeczy będą, praca się kończy, znaczy sama się nie kończy, trzeba na nim siedzieć, ale oprócz tego mam jeszcze sporo wyjazdów, sporo pracy innej, innego kalibru, a rzekłbym, zawodowej, a wręcz niekiedy niezbędnej do egzystencji z racji takiej, że kryzys jest i trzeba parać się wieloma rzeczami naraz, żeby utrzymać siebie, rodzinę, no, wyliczania, koniec. Myślmy, kochani, używajmy mózgu. Natura po coś tym mózgiem nas wyposażyła. W jakimś celu to jest. Dlatego nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko, co błyska, to UFO. W, w rozumieniu pojazdy pozaziemskie może być to pozaziemski jakiś obiekt, ale równie dobrze może być to bolic, meteor albo cholera wie co, tudzież osławione chińskie lampiony. Dobra, odsunę się w drugą stronę. Idę już z powrotem. Nie powiedziałem, że wracam z powrotem. To jest dobrze. Więc tak dobrej nocy. Znajdźcie sobie ciepły kącik. Herbata. Z prądem na przykład. Bardzo pomaga w rozgrzaniu się. Ja jeszcze trochę czasu i będę w domu. No i zapraszam na następne 420. Czeskie. Później może jeszcze jakieś. A później zaczniemy latać. która czyta o kosmitach gwiazdach planet przykrył nos ogonem może to gryzie to zielone a czym się żywi śmieszny tworek, czy zjedzą z nami pod wieczorek kompot dostały tort dostały Są, nie są zieloni. Zieloni. Nie są bardzo zielonej. On może w ten sposób. Są szarzy. Są szarzy.